Z Nim wejść na tę górę Tabor, aby On nas tam przemienił, aby powiedzieć tak jak i apostołowie: Panie, nam tu jest bardzo dobrze być, ale Pan Jezus z tej góry natychmiast nas prowadzi pod górę krzyżową, aby, to, aby nas zapytać: A teraz jest Ci dobrze tutaj być ze mną, takim jak jestem, niszący na krzyżu, sponiwierany, odrzucony. Jeżeli dobrze przeżyjemy nasze spotkanie z Jezusem na górze Tabor, nigdy nie uciekniemy z Golgoty. Będziemy trwali pod krzyżem, jak Jan i Maria. Prośmy o to Boga, byśmy właśnie w taki sposób przeżyli nie tylko tę świę, mszę świętą, ale każdą mszę świętą, którą Pan Bóg da nam łaskawie doświadczyć w swoim życiu. Tę ofiarę przy świętej pragnę złożyć ze do serca i z wielką radością za księdza Szymona Czuwarę, który był opiekunem naszego ogniska, lubelskiego, jak to mawiają papierze moim czcigodnym poprzednikiem. <śmiech> <śmiech> niech Pan błogosławi tam, tam, gdzie jest, niech Pan daje mu siły, niech czuje tam w tej zimnocie, którą kocha ciepło, naszej życzliwości, naszej wdzięczności, naszej przyjaźni, miłości w stosunku do niego. Modlimy się także za księdza Tomasza Surmen. To, był, to też były opieką, ale odniska z kolei Puławskiego, a teraz jest w No jestem ciekawy, gdzie ja, wyłączyłem. <grym> Dobrze, to zanim sprawę tę ofiarę i niech Pan dotknie swoją miłością, swoją łaską, a ksiądz Szymon też w piątek sprawował za naszą wspólnotę mszę świętą. Czy to był piątek, czy to już sobota, to nie wiem, bo ten czas tam jest w tym inny. Jest, tam jest w tym. A, to już w czwartek. <grym> ale w każdym razie o Bożym Błogosławieństwem, o owoce tych rekolekcji. Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam przemienił się wobec nich jego odzienie stało się lśniąco białe, tak że żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, docieramy zwolna do końca naszych rekolekcji. Właściwie ta pomija jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co Pan Bóg nam przygotował, co zastawił przy stole Bożego Słowa, karmiliśmy się e, przy tym stole, czerpaliśmy z Niego to, co nam potrzebne i jestem przekonany, że każdego z nas w jakiś sposób to Słowo dotknęło. I dzisiaj jakby ostatni akcent e, tego Bożego poczęstunku, Bożym Słowem, można powiedzieć deser i to bardzo obfity deser. Toś, jak ktoś nie je deseru w Wielkim Poście, to ten może zjeść. I chcę powiedzieć, cóż to jest za deser. Otóż prowadzi nas dzisiaj Słowo Boże na dwie góry. Pierwsza to jest góra Moria, a druga to jest góra Tabor. I w pierwszej kolejności chcę zwrócić uwagę, że prowadzi nas to Słowo Boże na górę. Jak ktoś był kiedyś w górach, a myślę, że wiele, wiele osób było, ktoś chodzi po górach, lubi chodzić po górach, ktoś musiał wyjść na górę, być w górach, to wie, że chodzenie po górach jest kosztowne, to znaczy jest bardzo pochłaniające energię. Trzeba się natrudzić, żeby wejść na szczyt. Nawet jeżeli te szczyty nie są zbyt wysokie, to jednak mimo wszystko to nas wiele kosztuje. Rekolekcje nasze to był taki moment wchodzenia na, na górę. To był moment trudu. Można przeżyć rekolekcję w taki sposób, że czy po prostu y, spotykamy się i mówiąc trochę kolokwialnie, jesteśmy <coughs> takim kółkiem wzajemnej y, adoracji? I mógłbym mówić y, konferencję, jak wy jesteście biedni. No dobrze, żeście przyjechali tutaj, tu się wzajemnie pocieszymy, Powiedzcie o tych swoich złych mężach, o tych niedobrych żonach. Opowiadajcie, jak to oni są podni, jak chcę słyszeć. Każde słowo, nie bójcie się, możecie wszystkich słów używać, prawda? Co wam tam leży na sercu? I byśmy się tak spotkali i tam by każdy ładował, prawda? A następnie by się budził: a mój jest gorszy dziad". ty to masz jeszcze nic, mój to mi dał pokaz na rozprawę, prawda? Moglibyśmy przeżyć tak te rekolekcje, prawda? No i byśmy się nie natrudzili. Mało tego, byśmy po prostu byli, jakby powiedzieć, tak, wyfiltrowani, prawda? emocje by z nas uszły, prawda? Ale fajna grupa, muszę koleżankę, która się rozwodzi też zaprosić, żeby tutaj, super będzie, nie? Ale to nie chodzi o to. Ja celowo jakby dotykałem trudnych tematów, choć mam wrażenie, czyniłem to, czy starałem się, taki był mój zamiar przynajmniej, Staracie to miarę delikatnie robić, choć stanowczo pewnych rzeczy dotykać, to znaczy chciałem zadać trochę trudu. Czasami chciałem wbić kij w mrowisko, żeby, żeby po prostu pomyśleć nad sobą, nad tym jak przeżywam swoją relację małżeńską i swoje bycie tutaj we wspólnocie, czyli po prostu chciałem zadać pewien trud. Trud intelektualny, to znaczy trzeba trochę pomyśleć, pogimnastykować się, zastanowić się nad samym sobą. Na co często nie mamy czasu zwyczajnie w codzienności, bo tak, praca, dzieci, różne sprawy, Prawda jesteśmy zaganiani. Tutaj się trochę wyizolowaliśmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy zostawiliśmy swoje mieszkania, swoje sprawy, ja zostawiłem laptopa i kota, prawda? więc też się oderwałem od, od, od życia po to, żeby tutaj jakby być dla was, prawda? I wy też przyjechaliście, żeby być tutaj dla Pana Boga, dla siebie nawzajem, dla swoich współmałżonków, niezależnie od tego, czy oni są przy was, czy ich nie ma, prawda? Przyjechaliście, żeby przyjrzeć się relacji małżeńskiej. No i to jest trudne, czasami ktoś coś usłyszał być może trudnego, prawda? coś go zabolało, eee, bo być może to jest jakąś tam prawdą, czasami coś przykrego powiedział sobie, no tak, no tak to było w moim życiu, no dałem plamy, tutaj to jest mój błąd, prawda? Ale nie chodzi o to, żeby nad tym płakać, jak nad rozdanym mlekiem, tylko chodzi o to, aby pomyśleć sobie, no tak, ja idę na górę, ale każda góra ma swój szczyt. To znaczy, jeżeli ja już dojdę na ten szczyt, to w końcu trzeba będzie zejść z tej góry. I ja nie wiem, czy ktoś z was tutaj doszedł na szczyt tej góry, ale Mówiąc obrazowo, myślę, że dzisiaj zaczyna się taki moment schodzenia po prostu z tej góry. Z tym doświadczeniem, które mamy. Schodzenia w swoje życie, w swoją codzienność, w swoje myślenie o sobie, o swoim życiu, o przyszłości, o małżeństwie, o rodzinie. No i doświadczenie tego, co się wydarzyło w ramach tej drogi, ono ma teraz procentować w nas. Ma być może naszą siłą na to, co nas czeka, tam na dole, w tej prozaicznej codzienności, w walce o to małżeństwo. Może ma nam dodawać siły, energii, tylko byśmy inaczej zaczęli myśleć, inaczej zaczęli walczyć, inaczej się starać o to małżeństwo. No każdy z nas jakby bierze coś y, y, dla siebie, ale ważne jest to, że to miał być y, y, taki czas trudny. Rekolekcja to nie jest czas y, głaskania, tylko to jest czas poruszania. Nawet prorok IOL mówi, że chodzi o rozrywanie tego serca, prawda? a rozerwanie serca, wyobrażamy sobie, że to jest szalony ból. Jak czasami ktoś bardzo cierpi, prawda? matka traci dziecko i to mówi spontanicznie yy, serce mi krew zalewa, tak? albo mam rozdarte serce. Prawda? Tak jak śpiewamy w Goszki prawda? kiedy Maryja jakby tą literacką ekspresją stwierdza krew mi serce zalewa, to znaczy jest tak, tak olbrzymi ból, prawda? albo mam rozerwane serce, tak mnie to boli. Prawda? Więc to jest taki czas trochę konfrontowania się z bólem, trochę na zasadzie też czyszczenia rany, prawda? No nie, nie musimy czyścić rany, bo to boli, prawda? zalewać jej jakimś specyfikiem, który powoduje jakby spotęgowanie tego bólu, nie musimy tego robić, ale no, jak tego nie zrobimy, to albo się da zakażenie, albo będzie się dłużej goiła, będzie trochę ropiała, no i ciągle nas będzie bolała, prawda? a ostatecznie blizna będzie bardziej y, widoczna, więc albo się decydujemy na to, dobra, że jakąś tą ranę opatrujemy i to jest ten moment właśnie, wchodzimy na górę, trudzimy się, pocimy się, czasami siadamy i mówimy, nie, nie idę, jak z dziećmi kiedyś byłem w górach, to taki mały chłopczyk idzie, idzie, idzie, idzie i w końcu siadamy. mówi, nie idę dalej, ja mówię, wstawaj, nie idę dalej, wracam się, no to wracam się, idzie, idzie, z powrotem przyszedł na mnie. I co, wracasz się? Nie, nie wracam się, ale też nie idę dalej. Ja mówię, to nie będziemy tutaj stawić, wszyscy już poszli. Chodź, powolutku, pójdziemy. Nie idę dalej. Dobra, idzie Piotruś, Piotrusia, poszliśmy, jakoś doszliśmy, prawda? Ale ktoś był, myślę, że w góry nigdy nie pojedzie. No bo to nie jego klimat. Prosty. I czasami może też tak mówię, nie, nie idę dawać, co ten ksiądz Fanzowi tutaj, powiedzam co on co on dawa, ja nie chcę tego to za dużo mi to kosztuje, prawda? Może mówi, prawda, ale to nie, nie chcę, ja chcę tak, jak było po staremu, chcę narzekać na tego mojego męża, na to moją żonę, on ich nie zna, to są takie typy, że po prostu jakby ich posą, to by dopiero mówił, bo do o biedna, jesteś faktycznie, no, masz dziadę, prawda? Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyśmy dali się poruszyć, prawda? Żebyśmy dali poruszyć yy, yy, swoje serce, żebyśmy pozwolili sobie lecimy, wejść na górę. To jest jakby pierwszy element, który Słowo Boże nam się pochłowa. To nas kosztowało. Ja mam nadzieję, że nas to kosztowało. Że trochę było tego bodu, tej walki ze sobą. Może wrócę, może zawrócę, może nie chcę. Może siądę, prawda? Może pójdę na skróty, jakoś tam poszukam w ogóle tego, prawda? Ale, ale nie. Byliśmy, ufam, że dokonało się coś dobrego. No i mamy Górę Moria. To jest ta pierwsza góra, pierwszy obraz. Bardzo piękny obraz. Tak sobie możemy go trochę sparafrazować. No, z większość z was tutaj ma dzieci, prawda? No to mamy scenę, kiedy Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze. Ale wyobraźmy sobie jego sytuację. Człowiek czeka na dziecko wiele, wiele lat. Jest stary, już traci nadzieję i wchodzi w jego życie Pan Bóg i mówi słuchaj, będziesz miał syna. No, dobry żart. Nie, no będziesz miał syna, prawda? No. Dobrze, uwierzył. I mają tego twoje potomstwo dzieliczne jak ziarnka piasku na, na, nad brzegiem morza. A no nie Możliwe. możliwe. I tak też się stało. Pan udaje mu tego uprawnionego syna, prawda? Izaaka. No i dał mu pan Bóg. Ten Izaak y, rósł, był malutki, prawda? Jest już takim, y, powiedzielibyśmy dzisiaj, podlądzim, prawda, takim młodym y, chłopcem. I pan Bóg nagle wpada na pomysł, dobra, to teraz mi go oddaj. Wyobraźmy sobie, wy jako rodzice, wyobraźcie sobie taką sytuację. Ta więź między wami a tym dzieckiem się już zrodziła. To było wyczekanie dziecko. Najpiękniejsze momenty jego życia teraz obserwujemy. Prawda? Kiedy ono jeszcze nie jest chnąbra, tylko tak bliziutko tych rodziców. Kochamy no całe serce. Pan mówi, oddaj mi go. Prawda? Zabieram ci go. Tak jakby miał kaprys, jakby chciał się zabawić tym Abrahamem. A co robi ten Abraham? Abraham bierze tego, tego Izaaka i idą na tą górę Moria ten Izak idzie i mówi, tatusiu, gdzie to my idziemy? Idziemy, syneczku, złożyć Panu Bogu ofiarę. Ale my nie mamy ofiary, tatusiu. Pan Bóg upatrzy sobie ofiarę. Co musiało się dziać w sercu Abrahama, kiedy jego dziecko mówi, że gdzie my idziemy? Przecież nie mamy ofiary. Trzeba mieć ofiarę, żeby ją złożyć Panu Bogu. A on wie, że za chwilę podniesie na niego rękę, że to, to ofiara idzie że on go zaraz złożył, bo w ofierze Pan Bóg upatrzy sobie w ofiarę czy on patrzył w oczy temu dziecku czy on patrzył przed siebie co on myślał sobie, co on czuł w sercu ale idzie ten Abraham na tą wówek i podnosi rękę na, na, na swojego syna i Pan Bóg zatrzymuje tę rękę to znaczy jesteś mi wierny do końca zdałeś, aby najtrudniejszy egzamin ze swojego życia zaufałeś mojemu słowu bezgranicznie chciałeś mi oddać to co najcenniejsze. I dzisiaj Pan Bóg nam też to yy, przypomina, że czasami stajemy wobec takich yy, dylematów. Mamy takie abrahamowe dylematy. Obciążone tak bardzo yy, tym, tym, co ludzkie, takim konfliktem. No może no jak to? To to jest, to jest nieludzkie, to, to tak nie można, prawda? Myślę, że nie, nie jeden z was taki dylemat w swoim życiu przeżywał, przeżywa albo będzie przeżywał, prawda? No jak to? No, no, no życie mi się posypało, no jeszcze przede mną życie, jestem młody, jestem młoda, przecież no mam te 75 lat, to jeszcze nie jest tak źle, prawda? czuję, że mam nogi, chodzę, prawda? Ja jeszcze, bo żeby mi się ktoś trafił i, i trafia się taki człowiek, prawda? I przytula, i głaska, prawda? I, i mówi, że kopa i, i daje to wszystko, czegoś, czego się nie miało, y, y, nie miało się wcześniej, prawda? No i co, co zrobić, jeżeli jestem w tym związku, no, no tak, no, no, no mam tego męża, ale to taki pniak, to ani nie pogłaska, ani nie przytuli. No, co, to, to, a tutaj taki fajny, jak ja patrzę na niego, to mogę tylko patrzeć i patrzeć, prawda? On taki piękny jest, prawda? No ale dobrze, to jest, to jest teraz ten moment, prawda? No, Pan Bóg pyta, no, no i co? No nie, no, no wracam prawda, do, do, do, do tego, co Boże. Prawda? Bo Pan powiedział, że, że jednak wierność jest kluczową sprawą, słucham Pana Boga. Tak jak Abraham powiedział Panu Bogu, że musi złożyć ofiarę, no słucham Boga, chociaż to mnie wiele kosztuje. Prawda? No i wracam do tego swojego męża, do tego Pniaka, mówiąc kolokwialnie i go tak rzeźbię, no uczę go, mówię no, Ty przytul no, to Ci przytuliłem się gdzieś dwa tygodnie temu, ile będziemy się przytulać, prawda? Albo Kobieta, która no, mąż, gdzieś tam się dzieliłem z kimś tym, tym przykładem, prawda? Mąż, alkoholik, wytrwała do końca. Dzieci w sensie takim, że dzieci wychowała. I mówi sobie, nie no to teraz już idę w ogóle, bo on mnie po prostu zamęczy. On mnie po prostu zrujnuje mi życie, zostawia go, idzie. Żyje sobie trzy lata, dzieci się usamocięliły. Nagle staje na, na drodze jej życia. Jeszcze ta kobieta przed, przed po czterdziestce. I mówi, proszę księdza, no, no, no Boże, no mam wrażenie, że to Pan Bóg mi w ogóle zsyła tego człowieka. No ale ten alkoholik żyje, no. gdzieś po tworcach mi śpiła się, nie co? I co teraz? Ja mam ze względu na tego obdartusa, prawda, puścić, czy tak powiem, tego człowieka iść, prawda, bo ja, bo ja jestem w związku. Co ja mam zrobić? Czy mi się nie należy, proszę księdza? chociaż trochę miłości. Czy to jest takie złe, że ja chcę być przytulona, szanowana, nie chcę usłyszeć z ust mężczyzny, że jestem taka, owaka, siaka, jakiejś obelgi, tylko że, że on mnie kocha, szanuje, jakieś dobre słowo, że chcę usłyszeć, że mój y, y, mąż, czy mężczyzna, którego kocha, mówi w końcu do mnie po imieniu, a nie ona, ona, ona przynieść, prawda? Czy to jest takie złe, proszę księdza? No nie jest złe. Ale właśnie to jest dylemat Abrahamowy. Jakby można pójść za głosem swojego serca i powiedzieć nie, Panie Boże, mógł Abraham tak zrobić. To jest niepoważne. Nie oddam Ci Jego syna. Dałeś mi go, nie oddam Ci. Prawda? Cały szereg argumentów. Ja myślę, że nawet my byśmy byli tutaj w stanie powiedzieć, dlaczego ten Abraham mógłby się zbuntować przeciwko Bogu. Proszę księdza, to, to, to dziecko tak, nie wolno. To było jakieś urojenie, prawda? To nie mógł być głos Boga. Bóg tak nie, nie robił, prawda? I to on wydług. Absolutnie. To, to nie, nie słuchać takiej, takiego głosu. Możemy szukać argumentów po ludzku sensownych, ale Pan Bóg mówi, przymierze trwa. On żyje, aż śmierć nas nie rozłączy. To jest właśnie ten dylemat Abrahamowie. Ja oddaję coś bardzo cennego, tak jak Abraham oddawał coś najcenniejszego, co miał. Oddaję właśnie to, że po ludzku mógłbym być, mogłabym być kochany, szanowany, uwielbiana. Po prostu mieć to, za czym serce człowieka tęskni. Ale ja z tego rezygnuję. No? No wiele, wiele osób nie jest w stanie pojąć w ogóle takiej logiki myślenia i logiki działania. Dzisiejszy światu to się w głowie nie mieści przede wszystkim dlatego, że odchodzi od Boga. Tylko w perspektywie Bożej to nabiera sensu. Więc mamy te Abrahamowe dylematy i mieć je będziemy. Ale niech ten ojciec Abraham, który żegna nas dzisiaj na tej rekolekcyjnej drodze, będzie takim naszym przewodnikiem. Zresztą mówimy o nim, że on jest ojcem wiary. To jest ten, który jest ojcem wiary. On się sprawdzi w najgorszych warunkach. Warto mu zaufać. No i mamy drugą górę, górę Tabor, górę przeglinienia. Może tak jest, moi drodzy, że ktoś tutaj przeżył taki, taki Tabor, że coś go dotknęło, jakaś radość wlała się w jego serce, jakiś pokój, jakaś, jakaś nowa nadzieja. I ja się po ludzku bardzo cieszę, że i tak się zostało i Bogu za to niech będą dzięki, prawda? Ale ten tabor jest dany po to, my to czytamy jakby w kontekście Wielkiego Postu, aby wytrwać próbę Golgoty. Aby wytrwać ten moment, kiedy zobaczymy Jezusa, który jest odrzucony, jest przekreślony, jest sponiewierany. Taki piękny fragment w dzienniczku siostry Faustyny, nie wiem, czy to mówiłem, jak mówiłem, to nigdy się powtarza, ale może powiem, bo są też nowe osoby, kiedy siostra Faustyna po ślubach wieczystych idzie do kaplicy, jest to opisane w dzienniczku. Idzie do kaplicy, aby podziękować Panu Bogu za to, że stała się Jego oblubienicą, że jest Jego na wieki. Klęka w takim uniesieniu, w radości, nagle podnosi głowę i widzi Jezusa. Sponiewieranego, oplutego, skrwawionego. Takiego, który jest niepodobny do człowieka, który budzi obrzydzenie wręcz tym umęczeniem, które ma wypisane na twarzy. A Jezus mówi, widzisz, kogoś poszlubiła. To jest Twój oblubieniec. Jezus wziął swoich uczniów na górę Tabor, żeby zachwycili się Jego chwałą, żeby ten zachwyt wytrwał próbę Golgoty, kiedy zobaczą Jezusa tak sponiewieranego, że nawet niepodobnego, jak mówi prorok Izajasz, do człowieka. Żeby nie przestali wierzyć, że to jest ten sam Bóg, który chodził po wodzie, który uciszał wiatr, który uzdrawiał chorych, który wstrzeszał umarłych, który był z nimi, który ich powołał, żeby nie przestali w to wierzyć. I daj Boże, żeby takie doświadczenie góry Tabor yy, stało się udziałem każdego z nas, ale my mamy w swoim życiu, Pan Bóg nam daje takie momenty, każdy z nas ma swoją górę Tabor. Twoje małżeństwo, które dzisiaj przeżywa kryzys, albo jest w rozpadzie, albo się już całkiem, rozpadu w takim sensie, że jakby nie ma perspektywy jakby po ludzku odbudowania tej relacji. Pozostaje Boża perspektywa, yy, która ratuje jedność tego związku. Ale po ludzku trudno już uwieczyć w cokolwiek. Ale Twoje małżeństwo też ma, miało taką górę tabo. Takie momenty, które były przeszczęśliwe, mógłby się wskazać, kiedy dobrze się czułeś z mężem, z żoną, kiedy, kiedy było wam ze sobą dobrze, kiedy wydawało się wam, że razem przez życie pójdziecie przebojem. Że nic was nie złami, nic was nie rozdzieli. Że byliście pewni tego, że jesteście dla siebie. I warto wracać do takiej góry Tal właśnie wtedy, kiedy jesteśmy na tej Golgocie. Prawda? Kiedy nie poznajemy tego swojego małżeństwa. Kiedy ono jest tak sponiewierane, jak ten Jezus na Golgocie. Kiedy nam się wydaje, że ono umarło. Kiedy nam się wydaje, że tego się już nie da uratować. Że tych ran się już nie da e, zniwelować, zniszczyć. Panów nas zaprasza na górę tabu, abyśmy nie zwątpili, że to, co widzimy na tej górze Golgocie, to ukrzyżowane małżeństwo, ukrzyżowaną miłość, abyśmy nie zwątpili, że ona zmartwychwstanie. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy za miesiąc, czy na tym świecie, czy na drugim świecie, ale żebyśmy nie wątpili w to, że ono zmartwychwstanie. Chcielibyśmy zatem obudzić w sobie taką świadomość, że Pan Bóg nas dzisiaj na tę górę tabor zaprasza, ale też chcielibyśmy przypomnieć sobie swoje góry tabor, swoje małżeńskie, swoje relacyjne góry tabor, bo każdy z nas taką górę ma. Ta góra tabor jest nam również potrzebna, byśmy zwycięsko wyszli z tych abrahamowych dylematów. Żebyśmy nie pogubili się w płytkiej, w taniej ludzkiej argumentacji, motywacji, kiedy przyjdzie walczyć o swojego współmałżonka, ale żebyśmy ufali Bożemu Słowu. Dzisiaj zresztą usłyszeliśmy to wyraźnie w Ewangelii. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Mamy Jezusa słuchać. Nie koleżanki, nie przyjaciółki, która mówi sobie: Ty głupia jesteś. Młoda jesteś, inteligentna, zaradna. Zbuduj sobie życie na nowo. Nie masz słuchać koleżanki. Masz słuchać Jezusa. Nie kolegi, który mówi Człowieku, daj spokój tego kwiatu po Ja ci załatwię. Jedną, drugą, trzecią. Wybierzesz sobie, kogo chcesz. Mam Jezusa e, słuchać. Nie sądu, który pyta i mówi Co pani zrobiła dla tego małżeństwa? Modliłam się za małżeństwo. I kpi sobie e, e, z modlitwy. Nie słuchamy, to nie jest autorytet. Słuchamy Bożego Słowa, Jezusa, który mówi, że trzeba walczyć o małżeńską miłość. Nie świata, który mówi, że przecież można wymienić na lepszy model. Cóż to za problem dzisiaj jest? Tak jest dzisiaj, takie są czasy, proszę księdza. Ksiądz się obudzi, halo, halo, gdzie jest? XXI wiek, nie słuchamy świata, mody się zmieniają, trendy się zmieniają, Ewangelia się nie zmienia. Ewangelia jest prawdziwa, a w Ewangelii brzmi głos Jego słuchajcie po to nam jest potrzebna góra Tabor żeby nam to brzmiało w uszach Jego słuchajcie jak przyjdzie nam stawać wobec Abrahamowych dylematów, które koniec końców sami musimy w sobie rozstrzygnąć sami musimy w sobie zmieścić nikt za nas tego nie zrobi to jest moja decyzja ale jeżeli pójdę za nią to Pan Bóg wstrzyma moją rękę i powie tak, jesteś mi wierny i pobłogosławi, tak jak pobłogosławił Abrahamowi, potomstwem, które było liczniejsze niż ziarna piasku nad brzegiem morza. Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to wszystko, co wydarzyło się w przestrzeni tych rekolekcji, ale przede wszystkim za to, co wydarzyło się w przestrzeni waszych serc, co jest wielką tajemnicą Twojego serca i Pana Boga. Życzę wszystkim, aby to, co zostało tutaj powiedziane, mogło wydawać w waszych y, sercach, waszych domach, waszych rodzinach, waszych relacjach, y, dobre owoce. Żebyście nigdy nie zrezygnowali z tej walki o, o siebie nawzajem. Żebyście zwycięsko wyszli z tych dylematów Abrahamowych, które Pan Bóg nam daje przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, na ile ufamy sobie, a na ile ufamy Jemu. I żebyście nie byli ślepi na góry, tabor, które Pan porosiewał porozsiewał w waszym życiu. Żebyście do nich wracali, mieli odwagę wracać. Nie z żalem, nie z pretensją, ale po to, żeby się tam budować. Po to, żeby nie uciekać z Golgoty wtedy, kiedy przyjdzie krzyż, kiedy przyjdzie cierpienie. Kiedy miłość małżeńska w niczym nie będzie przypominała tej z młodzieńczych lat. Żeby ciągle w niej zobaczyć. To jest ta sama miłość. Tylko trzeba ją oczyścić z ram, które sobie nawzajem zadaliśmy. Amen.